Odrzekł na to Włodzimierz, jakże wy innych pouczacie, skoro sami jesteście odepchnięci przez Boga i rozproszeni. Jeśli by Bóg kochał was i prawa wasze, to byście nie byli rozproszeni po obcych krajach. Może wy i nam tego życzycie? Według opisu kronikarza zjawił się na koniec u Włodzimierza filozof grecki, który poddawszy krytyce pozostałe religie, wprowadził księcia bardzo dokładnie w zasady wiary chrześcijańskiej według obrządku wschodniego. Jego słowa zrobiły wrażenie na księciu, który jednak wstrzymał się jeszcze z decyzją, dopóki jego własni posłowie nie wybadają stosunków panujących w poszczególnych państwach. Relacji kroniki ruskiej nie można oczywiście traktować jako absolutnie wiernego sprawozdania z wypadków, a w szczególności rozmowy na pewno nie zostały oddane ze stenograficzną dokładnością. Anegdotyczne szczegóły kronikarz wymyślił sam, nie bez tendencji, aby wykazać wyższość religii greckiej nad innymi. Bije zwłaszcza w oczy, Dążenie piszącego mnicha do obrzydzenia i ośmieszenia religii mahometańskiej. Niemniej jednak sam fakt rozmów Włodzimierza, a nawet jego poprzedników, z przedstawicielami poszczególnych kultur na tematy religijne, nie ulega wątpliwości i jest częściowo potwierdzony przez inne źródła. Wiemy na przykład o podróży arcybiskupa Magdeburskiego Adalberta na Ruś. W Kijowie przebywali wyznawcy różnych religii, m.in. wspomniani Hazarowie. Od połowy X wieku źródła wzmiankują również o ochrzczonych waregach, spośród których dwóch miało nawet ponieść męczeńską śmierć za wiarę. Teksty zaś rozmów podane przez kronikarza też nie są pozbawione znaczenia, bo choć nieautentyczne są przecież świadectwem, jak sobie ówcześni ludzie wyobrażali taki wywiad i jakie wartości poszczególnych systemów religijnych były w ich oczach ważne? Z przytoczonego sprawozdania wynika przede wszystkim, że książęta kijowscy byli zdecydowani przyjąć i wprowadzić na Ruś nową religię, a tylko szukali najodpowiedniejszej. Włodzimierz interesował się więc najbardziej czy obyczaje rozpatrywanych religii nie stoją w zbyt jaskrawej sprzeczności z obyczajami jego ludów. Jak świadczy rozmowa z wyznawcami judaizmu, miernikiem wartości tego lub innego wyznania były dlań także sukcesy polityczne narodów im hołdujących. Można by powiedzieć, że przedstawiony nam przez kronikarza ruskiego stosunek do poszczególnych religii przypomina postawę klienta przebierającego w proponowanym mu w sklepie towarze. Zastanówmy się więc, czy takie traktowanie tych spraw było możliwe u człowieka religijnego, czy nie za dużo w nim wyrachowania, które by wskazywało raczej na zupełną obojętność religijną księcia i jego doradców. Tak może się nam wydawać, tak jednak nie było. Systemy religijne, z którymi się współcześnie spotykamy, mają tę cechę wspólną, że ich wyznawcy uważają je za jedynie prawdziwe, a tym samym wszystkie inne religie są w ich mniemaniu fałszywe. Stąd współczesny człowiek o usposobieniu religijnym przyjmuje na ogół nowe wyznanie tylko wtedy, jeżeli zostanie przekonany o jego prawdzie. Jeśli zaś kieruje się przy zmianie wiary względem na korzyści doczesne, Świadczy to niewątpliwie o jego obojętności dla spraw religijnych. Zupełnie inne jednak były pojęcia pogan. Obcy był im pogląd, że tylko jeden Bóg i jedna religia są prawdziwe. Wyznawcy innych religii nie byli dla nich czcicielami fałszywych bogów. Poganie słowiańscy, wierząc we własne bóstwa, uznawali tak samo rzeczywiste istnienie bogów czczonych przez inne ludy. Na Pomorzu stykamy się z faktem, że sami kapłani pogańscy zalecają prócz ofiar dla miejscowego balwana, składać także ofiary bogu chrześcijańskiemu, aby żadnemu z nich się nie narazić. Jeśli Słowianie zachodni trwali nieraz tak uparcie przy kulcie starych bogów, i nawet przemoc nie mogła skłonić ich do przyjęcia chrześcijaństwa, to wynikało to głównie z przekonania, że Bóg chrześcijański jest Bogiem niemieckim, Bogiem wrogów, który tamtym będzie zawsze sprzyjał bardziej niż nowo nawróconym. W pojęciu pogańskich Słowian stosunek między człowiekiem a bóstwem polegał bowiem na wzajemnych zobowiązaniach. Bóg któremu dany lud składał ofiary i oddawał cześć, był zobowiązany do opieki nad tym ludem. Był niejako osobiście zainteresowany w popieraniu go, przysparzaniu mu plonów i zwycięstw nad nieprzyjaciółmi. Ale nieprzyjaciel miał także swojego Boga, który miał wobec niego podobne zobowiązania. Wojna dwóch ludów stawała się więc właściwie wojną dwóch bogów, z której zwycięsko, Wychodził silniejszy. Uznawanie rzeczywistego istnienia różnych zwalczających się bogów wiodło w naturalny sposób do wiary, że jedni z nich są silniejsi, inni zaś słabsi. Jedna porażka o niczym jeszcze nie świadczyła, lecz jeśli jakiś lud stale ponosił klęski wojenne, to już wyraźnie dowodziło, że jego Bóg, opiekun, natrafił na silniejszego rywala. Oczywiście taki Bóg, który okazywał się za słaby, by obronić swój lud, tracił na wartości i oglądano się wówczas za lepszym. To też słuszna wydaje się obserwacja kronikarza Helmolda, który pisze, że w okresie wzrastającej przewagi niemieckiej nad polabskimi państewkami słowieńskimi, gdy jedna tylko Rugia nie była jeszcze narażona na utratę niepodległości, w całej polapskiej słowieńszczyźnie Szerzył się kult rugijskiego świętowita, ponieważ ten ze wszystkich bogów słowiańskich najbardziej jaśniał zwycięstwami. Zmiana bogów nie była więc niczym nienaturalnym w pojęciu pogańskich Słowian, a motywem takiej zmiany bywał właśnie pożytek, jaki z niej mógł płynąć. Aby zaś nowy bóg okazał się pożyteczny, musiał być po pierwsze silny, a po drugie przychylny danemu ludowi. Bóg bowiem słaby nie mógłby, niechętny zaś nie chciałby służyć odpowiednią opieką. Nie inaczej też rozumował Włodzimierz Kijowski. Odrzucił bez wahania judaizm, bo słabym albo niewiernym wydał mu się Bóg, który dopuścił do rozproszenia wyznającego go ludu. Informował się szczegółowo o obyczajach mahometan i lacinników. Aby zorientować się, czy ich bogom będą się podobały obyczaje ruskie. Musiał odrzucić boga mahometańskiego, skoro dla zjednania jego przychylności trzeba by było wyrzec się picia, do czego nie udałoby się zapewne skłonić ruskiego ludu. Za duże wymagania mieli też lacinnicy, obserwujący rygorystycznie posty. U chrześcijan greckich znalazł Włodzimierz mniej nakazów i zakazów trudnych do wprowadzenia w życie. Liczył, że przychylność ich Boga zjedna sobie, gdy wejdzie w przyjazne stosunki z Bizancją, co też uczynił, biorąc za żonę siostrę cesarską. Cesarstwo zaś bizantyjskie miało wówczas zbyt wiele jeszcze blasku, by móc wątpić o potędze tamtejszego Boga. W szczególności Mogło zaimponować bogactwo Konstantynopola i wspaniałość cerkwi i cerkiewnego kultu, o którym tak mieli zdawać relację Wodzimierzowi, wysłani przez niego posłowie. Chodziliśmy do Bułgarów, patrzyliśmy, jak oni się modlą w świątyni, to jest w meczecie. Stoją tam bez obuwia. Niedobra ich religia. I poszliśmy do Niemców i oglądaliśmy w ich świątyniach rozmaite nabożeństwa, ale wspaniałości nie widzieliśmy żadnej. I przyszliśmy na ziemię Greków i poprowadzili nas tam, gdzie oni służą swemu Bogu. I nie wiedzieliśmy, czy jesteśmy w niebie, czy na ziemi. Bo nie ma na ziemi takich wspaniałości i nie wiemy, jak o tym opowiedzieć. Wiemy tylko, że przebywa tam Bóg z ludźmi, a nabożeństwo ich jest lepsze niż we wszystkich innych krajach. Nie możemy zapomnieć tej wspaniałości, bo każdy człowiek, jeśli spróbuje Słodkiego, nie weźmie potem Gorzkiego. Tak i my nie możemy już tu pozostawać w pogaństwie. Zastanówmy się na koniec, co z intencji Włodzimierza Kijowskiego można przypisać także innym książętom słowiańskim, wprowadzającym w tym samym okresie chrześcijaństwo do swoich krajów. Zapewne nie wszystko. Na decyzję w tym względzie miało bowiem wpływ i położenie geograficzne poszczególnych państw, i ich stosunki z chrześcijańskimi sąsiadami, i warunki w jakich zetknęły się one po raz pierwszy z chrześcijaństwem. To wszystko zaś inaczej się przedstawiało na Rusi, inaczej w Czechach, a jeszcze inaczej w Polsce też w motywach chrztu poszczególnych władców słowiańskich znajdujemy zawsze coś specyficznego. Coś, co miało znaczenie dla jednego, było zaś obojętne dla innych. U podstaw decyzji księcia ruskiego leżało więc m.in. poddanie się urokowi bogatej cywilizacji bizantyjskiej oraz chęć zacieśnienia stosunków z tym państwem. Były to motywy właściwe tylko Rusi. Nieistniejące natomiast na przykład dla książąt polskich, których kontakty z dalekim Bizancjum były bardzo luźne. Dalej, jeśli wierzyć ruskiemu kronikarzowi, to Włodzimierz wahał się początkowo w wyborze między kilkoma religiami. W każdym razie na pewno prowadził na ten temat rozmowy nie tylko z cesarstwem wschodnim, ale i z zachodnim. Ostatecznie względy polityczne kazały mu wybrać wschód. Podobnie jak przedtem książęta wielkomorawscy opowiedzieli się za zachodem. Nie wszystkie jednak państwa słowiańskie były w tym położeniu co Ruś, utrzymująca bliskie stosunki z państwami różnych kręgów kulturalnych i różnych wyznań. Dla Czech i Polski, państw leżących w Europie Środkowej i od bizantyjskiej strefy wpływów odległych, nie istniał już problem wyboru. Dla nich jedyną nową religią, jaka mogła wchodzić w rachubę, było chrześcijaństwo zachodnie. Uwzględniając w położeniu poszczególnych państw słowiańskich te i inne różnice, które mogły wywierać wpływ na politykę religijną ich władców, a nawet prowadzić do odmiennego w szczegółach rozwiązywania kwestii religijnej, nie można jednak zapomnieć o zasadniczym podobieństwie stosunków wewnętrznych jakie zaobserwowaliśmy we wszystkich większych księstwach słowiańskich przed przyjęciem przez nie chrześcijaństwa. Podobieństwo to polegało, jak już podkreślaliśmy, na braku ogólnopaństwowego kultu religijnego, na braku wspólnego Boga dla ludności wszystkich ziem podległych jednemu księciu. Utrudniało to władzy centralnej oddziaływanie na ludność. Sprzyjało zaś umacnianiu się poczucia odrębności poszczególnych terytoriów. To też przed wszystkimi wielkimi władcami słowieńskimi stanęło to samo zadanie wprowadzenia nowej religii, która byłaby dość atrakcyjna politycznie, aby mogła stać się religią państwową. Wykonanie tego zadania wiodło nieuchronnie do chrześcijaństwa. Rozdział czwarty. Jak pierwsi piastowie budowali kościół w Polsce. Pierwszym księciem Polski, który przyjął chrzest, był Mieszko I. Jak zgodnie podają wszystkie zapiski rocznikarskie, stało się to w roku 966 i łączyło się z wcześniejszym nieco malżeństwem tego księcia, z chrześcijańską księżniczką czeską Dobrawą, córką panującego wówczas w Czechach Bolesława Srogiego. O Mieszku pierwszym w latach poprzedzających te dwa wypadki wiemy niewiele. Według rodowodu, jaki podaje kronikarz zwany Gallem, Mieszko był synem Ziemomysła, a prawnukiem Siemowita, o którego po strzyżynach legendę przytoczyliśmy na wstępie rozdziału drugiego. O dzieciństwie Mieszka Również zanotował Gal króciutką legendę. Według niej ziemomysł splodził wielkiego i sławnego Mieszka, który przez siedem lat od urodzenia był ślepy. Gdy zaś dobiegała siódma rocznica jego urodzin, ojciec, zwolawszy wedle zwyczaju zebranie komesów i innych swoich książąt, urządził obfitą i uroczystą ucztę na cześć syna, lecz sam wśród biesiady Skrycie w głębi duszy wzdychał z powodu ślepoty chłopaka, pełen boleści i uczucia wstydu. A kiedy inni tańczyli i wedle zwyczaju klaskali w dłonie, radość dosięgła szczytu na wiadomość, że ślepy chłopak odzyskał wzrok. Lecz ojciec nikomu z donoszących młotym nie uwierzył, aż matka powstając od biesiady podeszła do chłopaka i ojcu węzeł niepewności przecięła, pokazując wszystkim siedzącym, patrzącego już dobrze chłopaka. Wtedy na koniec doszła do szczytu wesołość ogólna, gdy chłopak rozpoznał tych, których nigdy nie widział i tak plamę swej ślepoty zmienił w radość niewypowiedzianą. Wówczas książeń ziemomysł, starszych i roztropniejszych jacy byli, pokrótce wypytuje się, czy nie oznacza jakiejś przepowiedni ślepota i przewidzenie chłopięce. Owi zaś tłumaczyli, że ślepota oznaczała, iż Polska przedtem była tak jakby ślepa, lecz odtąd przez Mieszka ma być oświeconą i wywyższoną ponad sąsiednie narody. Tak się też rzecz miała istotnie, choć wówczas inaczej mogło to być rozumiane. Prawdziwie ślepą była przedtem Polska, nie znając ani czci prawdziwego Boga, ani zasad wiary, Lecz przez oświeconego cudownie Mieszka sama została oświecona, bo gdy on przyjął wiarę, lud Polski został uratowany od śmierci w pogaństwie. W stosownym bowiem porządku Bóg najpierw przywrócił wzrok cielesny Mieszkowi, a następnie dodał duchowy, aby poprzez poznanie rzeczy widzialnych dotarł do pojęcia niewidzialnych i by przez znajomość rzeczy ogarnął wszechmoc ich stwórcy. Legenda ta powstała oczywiście już w Polsce chrześcijańskiej i jest pochodzenia kościelnego. Wskazuje na to nie tylko jej tendencja, ale i sam główny jej motyw, to znaczy wersja o pierwotnej ślepocie księcia. Zazwyczaj bowiem opowiadano podobnej treści legendy o władcach, którzy urodzili się w pogaństwie, a później mieli przyjąć nową wiarę. Według kroniki ruskiej również znany nam Włodzimierz Kijowski miał oślepnąć i dopiero ochrzciwszy się przewidział. Pomijając zmyślenia, wiemy jeszcze, że Mieszko miał dwóch braci i znamy wypadki polityczne, które bezpośrednio poprzedziły jego małżeństwo z Dobrawą. Mieszko pierwszy zmierzał mianowicie do opanowania Pomorza nadodrzeńskiego, które leżało częściowo w strefie wpływów Znacznego państewka słowiańskiego występującego w literaturze historycznej pod nazwą Związku Wieleckiego. Wciągnęło to Mieszka w walki z Wieletami, w których początkowo doznawał niepowodzeń. Mieszko potrzebował przeciw nim sojusznika i ten wzgląd mógł być, jak przypuszczają niektórzy badacze, jedną z przyczyn zbliżenia się księcia Polan do sąsiednich Czech. Przypieczętowaniem porozumienia stało się małżeństwo mieszka z dobrawą. O samej dobrawie źródła przekazują nam sprzeczne opowieści. Kronikarze niemiecki Titmar oraz polski Gall, przypisując jej zasługę wprowadzenia chrześcijaństwa do Polski, rozpływają się nad nią w pochwałach. Pochwały to jednak bardzo ogólnikowe i świadczące raczej o braku jakiejś lepszej znajomości czynów księżniczki. Tak więc Titmar popisuje się bardziej swą znajomością języka Słowian niż daje konkretną informację, gdy mówi nazywała się po słowiańsku Dobrawa, co w języku niemieckim wyklada się Dobra. Okazała się w rzeczywistości taką, jak brzmiało jej imię. Bardziej nas może interesować relacja źródeł czeskich, które powinny być najlepiej poinformowane o swojej księżniczce. Rzeczywiście, kanonik praski kosmas przytacza o dobrawie garść ciekawych szczegółów. Okazuje się, że panienka nie była w kwiecie wieku, gdy za mąż wychodziła, a jej obyczaje i kokieteria były w środowisku praskim wielce krytykowane. Wiadomości te potwierdzają przypuszczenie, że małżeństwo Mieszka I z księżniczką czeską miało charakter polityczny, jak zresztą większość małżeństw dynastycznych w tej epoce. Wydaje się też, że na związku z Czechami zależało przede wszystkim księciu polskiemu, skoro nie przebierał i pozwolił podsunąć sobie niezbyt atrakcyjną małżonkę. W takim jednak razie budzi zdziwienie fakt, że dwór czeski zgodził się wydać Dobrawę za Poganina, nie wymagając od niego uprzedniego przyjęcia chrztu. Według późniejszej tradycji, Dobrawa została poślubiona Mieszkowi w roku 965, a więc na rok przed jego chrztem. Z relacji zaś najbliższego czasowo tym wydarzeniom Titmara, wynika pośrednio, że okres dzielący małżeństwo Mieszka od jego chrztu przekraczał nawet dwa lata. Taka kolejność wypadków kazała już najdawniejszej tradycji przypisywać porzucenie pogaństwa przez Mieszka I osobistemu wpływowi jego żony. Co do tego zgodne są relacje Titmara i Galla. Różnią się one jednak jaskrawo w szczegółach. Titmar opowiada, owa wierna wyznawczyni Chrystusa, widząc swego malżonka pogrążonego w wielorakich błędach pogańskich, Zastanawiała się usilnie nad tym, w jaki sposób mogłaby go pozyskać dla swej wiary. Starała się go zjednać na wszelkie sposoby, nie dla zaspokojenia trzech rząd z tego zepsutego świata, lecz dla korzyści wynikających z owej chwalebnej i przez wszystkich wiernych pożądanej nagrody w życiu przyszłym. Umyślnie postępowała ona przez jakiś czas zdrożnie, aby później móc długo działać dobrze. Kiedy mianowicie po zawarciu wspomnianego małżeństwa nadszedł okres Wielkiego Postu i do brawa starała się złożyć Bogu dobrowolną ofiarę przez wstrzymywanie się od jedzenia mięsa i umartwianie swego ciała, jej małżonek namawiał ją słodkimi obietnicami do złamania postanowienia. Ona zaś zgodziła się na to w tym celu, by z kolei móc tym łatwiej zyskać u niego posłuch w innych sprawach. Gal zaś zupełnie inaczej to sobie wyobraża. Mieszko w tak wielkim pogrążony był blędzie pogaństwa, że wedle zwyczaju siedmiu żon zażywał. W końcu zażądał w małżeństwo jednej bardzo dobrej chrześcijanki z Czech imieniem Dąbrówka. Lecz ona sprzeciwiła się poślubieniu go, jak długo nie zarzucił owego zdrożnego obyczaju i nie przyrzeknie zostać chrześcijaninem. Gdy zaś on na to przystał, że porzucił w zwyczaj pogański i przyjmie sakrament wiary chrześcijańskiej, pani owa przybyła do Polski z wielkim przepychem świeckiej i kościelnej okazałości, ale nie pierwej podzieliła z nim loże małżeńskie, aż ów, powoli a pilnie zaznajamiając się z obyczajem chrześcijańskim i obrzędami kościelnymi, wyrzekł się blędów pogaństwa, i zjednoczył się z matką kościołem. Widzimy, że obaj kronikarze łączą decyzję chrztu Mieszka I ze sprawami sypialni małżeńskiej. Titmar jednak twierdzi, że dobrawa odstąpiła od ówczesnego zwyczaju chrześcijańskiego, który nakazywał wstrzymywanie się od współżycia małżeńskiego w okresie Wielkiego Postu i darząc księcia pieszczotami, zdobyła nań tak wielki wpływ, iż zgodził się wyrzec dla niej pogaństwa. Gal natomiast jest zdania, że księżna odmawiała w ogóle spełniania obowiązków malżeńskich tak długo, aż spragniony książę przyjęciem chrztu otworzył sobie drzwi do wspólnej sypialni. Przypuszczamy, że żaden z kronikarzy nie był dopuszczony do tych intymnych szczegółów pożycia pary książęcej, i że wobec tego żadnemu z nich nie można wierzyć bez zastrzeżeń. Jednakże przekaz Galla trzeba całkowicie odrzucić. Nasz pierwszy kronikarz, piszący w półtora wieku po faktach, zdradza aż nadto wyraźnie brak ścisłych informacji. Nie wie on nawet, czy ją córką była dobrawa. O wiele pewniejszy jest współczesnym wypadkom Titmar i jego plotek tak całkiem lekceważyć nie można. Ten kronikarz przecież także nie chciał obmawiać księżny, wręcz przeciwnie, wysławia ją. Po cóż więc w ogóle wspomina o jej grzesznej, w pojęciu ówczesnych ludzi, niewstrzemięźliwości? Widocznie plotki uwlaczające dobrawie krążyły szeroko i Titmar z nimi polemizuje. W ówczesnym świecie chrześcijańskim już sam fakt małżeństwa chrześcijańskiej księżniczki z poganinem Małżeństwa niepobłogosławionego przez Kościół musiał wywołać nieprzychylne komentarze. Jak zachowywała się dobrawa na dworze polskim, nie wiemy. Słyszeliśmy jednak coś niecoś o jej gorącej krwi, więc jej niechęć do wstrzemięźliwości nie powinna nas dziwić. Musiały to być rzeczy powszechnie znane, skoro kronikarz nie próbuje przeczyć faktom, lecz je tylko usprawiedliwia, Budując teorię chytrze wypracowanego planu, który miał przywieść księcia polskiego do światła prawdziwej wiary. W tę jednak teorię już nam uwierzyć trudno. Nasze wiadomości nie wskazują na to, aby we wdziękach podstarzałej żony miał się Mieszko aż tak bez pamięci rozmiłować. Poza tym decyzja przyjęcia nowej wiary i narzucenia jej państwu była chyba zbyt doniosłym krokiem politycznym, by ją można było podjąć w najrozkoszniejszym nawet łożu. Romantyczną tę tradycję trzeba więc zarzucić. Niech pozostanie w skarbcu sympatycznych legend. Co zatem skłoniło Mieszka pierwszego do przyjęcia chrztu? W rozdziale poprzednim wyjaśnialiśmy już wprawdzie, dlaczego ówcześni książęta słowiańscy chrzcili się, a następnie szerzyli nową wiarę wśród swych poddanych wskazywaliśmy jednak równocześnie, że poza tą powszechnie występującą przyczyną, potrzebą religii ogólnopaństwowej, mogły działać jeszcze przyczyny wtórne, specyficzne dla poszczególnych krajów. Poza tym wyjaśnienie, dlaczego książęta polscy musieli przyjąć chrześcijaństwo, nie jest jeszcze odpowiedzią na pytanie, dlaczego przyjęli je w tym, a nie w innym momencie. Polscy historycy nie byli nigdy całkowicie zgodni w tej kwestii. Ponieważ źródła nie przekazały nam, poza legendą, niczego o motywach decyzji Mieszka, nie możemy dzisiaj rozstrzygać tej spornej sprawy z absolutną pewnością. Największą popularnością cieszyły się dotąd następujące hipotezy. Po pierwsze więc wskazywano na naciski idące przez dobrawę, Wszelako nie przez Dobrawę miłośnicę, ale przez Dobrawę jako swego rodzaju reprezentantkę dworu czeskiego. Samo małżeństwo polsko-czeskie nie musiało być jeszcze przypieczętowaniem odpowiedniego układu politycznego. Mogło być do niego zaledwie pierwszym krokiem. Wolno więc przypuszczać, że w dalszych rokowaniach z Czechami wypłynęła właśnie sprawa religii i że Mieszko, zabiegając o przyjaźń czeską, przyjął w końcu i ten warunek. Takie tłumaczenie byłoby w zgodzie ze źródłami uparcie łączącymi malżeństwo z dobrawą i chrzest w jeden łańcuch wydarzeń.